W trosce o zdrowie ciężarnej małżonki monarcha zalecał spacery po ogrodzie i prosił, aby zbyt długo nie przebywała w kościele. Kiedy utopił się jakiś dalszy krewny, piast śląski apelował o stosunkowo krótkie egzekwie. Myślał o mamce, prosił, aby wybrała ją wraz z królewną Elżbietą i informował, że Bonner im w tym dopomoże. 1 lipca 1515 Barbara urodziła drugą córkę, kulewną Annę. W trzy dni potem ojciec nowonarodzony już wiedział, że i tym razem nie ma syna. Do żony napisał wyraźnie zawiedziony 6 lipca. Zapewnił ją jednak, że pozostanie mu ona nadal najmilsza i delikatnie, choć z wysiłkiem, winszował szczęśliwego rozwiązania. Wkrótce potem, 3 sierpnia, Zygmunt pożegnał odjeżdżających brata i bratanka, a sam zatrzymany przyborem wód Dunaju pozostał w Wiedniu do 6 sierpnia, o czym powiadomił osobnym listem małżonkę. 19 sierpnia król powrócił do Krakowa. Monarcha nie orientował się, że zastanie żonę ciężko chorą. Od chwili porodu stan zdrowia Barbary był bardzo zły. Nie interesowała się prawdopodobnie faktem, że 12 września mąż podpisał intercyzę ślubną królewnej Elżbiety, wydawanej za księcia Legnickiego, co bracia ustalili w czasie spotkania w Bratysławie. Dopiero pod koniec września królowa poczuła się lepiej i wstała z łóżka. Jednak pierwszego października nastąpiło pogorszenie, a następnego dnia zmarła, jak wówczas sądzono, na apopleksję. W chwili śmierci trzymał ją na rękach Andrzej Krzycki w obecności szlochającego małżonka. Król bardzo ciężko przeżył śmierć żony i zaczął nawet cierpieć na dokuczliwe migreny. Na pogrzeb Barbary przyjechała jej matka i obaj bracia. Odbył się on przy udziale wielu biskupów 18 października. Zwłoki królowej spoczęły w katedrze wawelskiej, w miejscu, gdzie w kilka lat później dla uczczenia zmarłej wzniesiono słynną kaplicę zygmuntowską, stanowiącą m.in. wiekopomny pomnik skromnej i cichej monarchini. Krzycki ogłosił szczerą zapewne elegię opłakiwanie przedwczesnej śmierci królowej Polski Barbary, a do swego wuja Tomickiego napisał smutny list. Zygmunt na opiekunkę osieroconych córek wyznaczył dawną dworkę ich matki, Zofię Krzysztofową Szydłowiecką, a sam głęboko przygnębiony wyjechał do Lasów Niepołomickich szukać ukojenia w Łowach. Bona Sforza d'Aragona, druga żona Zygmunta Starego. Dnia 2 maja 1489 roku odbył się ślub Gian Galeazzo Sforcy, tytularnego księcia Mediolanu, z Izabelą Aragońską. Zawierane małżeństwo rozpoczęło się od zgrzytów. Już w czasie powitania narzeczonej Gian Galeazzo, prawdopodobnie zainteresowany inną kobietą, nie chciał złożyć przewidzianego protokołem pocałunku, a co gorsza po ślubie zupełnie unikał żony. Jednakże dziadek Izabeli, Ferdynand I Daragona, król Neapolu, zagroził sforcą poważnymi konsekwencjami politycznymi, a wówczas arcybiskup Mediolanu nastraszył z kolei młodego małżonka widmem mąk piekielnych. W rezultacie Gian Galazzo, 26 kwietnia 1490 roku dopełnił swych obowiązków. Następnie pożycie pary książęcej układało się już szczęśliwie. Syn Francesco urodził się 30 stycznia 1491 roku, a po nim ujrzały światło dzienne trzy córki, z których średnia Bona przyszła na świat Widzewano. 2 lutego 1494 roku o godzinie 13:30, jak to później zapisała w swoim modlitewniku. Sytuacja polityczna małżonków była trudna. Rodzina Sforców od stosunkowo niedawna władała Doliną Padu. W czasie dzieciństwa Gian Leaca regencję pełniła początkowo jego matka, Bona Sabałcka, ale wkrótce została siłą odsunięta od władzy przez szwagra, lodowiko Sforca, zwanego Moro. Zaborczy Moro sprawował rządy nawet wówczas, gdy bratanek podrósł i ożenił się. Pozostawił mu wprawdzie tytuł panującego i zapewnił wysokie dochody, ale wyznaczając po ślubie z Izabelą jako stałą rezydencję młodej parzy pałac w Parmie, usunął ich faktycznie z Mediolanu. Giangalazzo bez oporu godził się na tę sytuację, natomiast jego ambitna małżonka bardzo z tego powodu cierpiała. Izabela miała oparcie w swojej rodzinie, władcach Neapolu, Król Ferdynand I był jej dziadkiem, a Alfonso, następca tronu i współrządca królestwa, ojcem. Moro liczył się z nimi z dwóch względów. Po pierwsze, Napol był jednym z najpotężniejszych państw włoskich, a po drugie, Ferdynand I za wyrządzoną kiedyś przysługę przyznał rodzinie Sforców bogate księstwo Bari na południu Półwyspu Penińskiego. Aktualnym użytkownikiem tych dóbr... Był właśnie Moro i z tego powodu zależał od ich suzerena, władcy Neapolu. Chcąc związać się z dynastią aragońską i w ten sposób zmniejszyć poparcie udzielane Izabeli, Moro ożenił się z Beatrice d'Este, inną, ze strony matki wnuczką Ferdynanda I. Małżeństwo zawarte przez stryja uczyniło sytuację Izabeli jeszcze trudniejszą. Obok niej, jako tytularnej, pojawiła się obecnie faktyczna księżna Mediolanu. Między siostrami ciotecznymi... Rozpoczęła się rywalizacja. Moro dawał znacznie więcej pieniędzy żonie niż małżonce bratanka, co tamtą dodatkowo upokarzało. Beatrycze urodziła wkrótce następcę, nazwanego na cześć cesarskiego syna Maksymilianem. Imię to wskazywało na projekty Mora, do których realizacji zaczął przystępować właśnie w okresie narodzin Bony. Plany te polegały na dążeniu do usunięcia Gian Galeatza i całkowitym zawładnięciu księstwem mediolańskim. W celu zrealizowania tego zamiaru należało pokonać dwie przeszkody. Pierwszą były opory cesarza przeciwcofnięciu inwestytury starszej linii sforców, Dziangalatza, i udzieleniu jej młodszej, Moro. Powolnego i niezdecydowanego cesarza Fryderyka III Habsburga nie było łatwo nakłonić do tego. Moro liczył jednak na jego syna i współrządce, arcyksięcia Maksymiliana. Wdowca po księżnej Burgundii, człowieka młodego, energicznego i stale potrzebującego pieniędzy. Faktyczny władca bogatego Mediolanu zaproponował więc rzutkiemu Habsburgowi wraz z ręką bratanicy Blanki, rodzonej siostry Dziangalatza, ogromny posak, za co sam miał w zamian otrzymać inwestyturę. Drugą przeszkodę w realizacji planów obalenia Dziangalatza stanowili krewni jego żony, Aragonowie Neapolitańscy. Jednak tu pomogły moro okoliczności zupełnie od niego niezależne. Na podstawie dawnych umów i nadań pretensje do Neapolu rościli królowie Francji i aktualny władca Karol VIII postanowił walczyć zbrojnie o swoje prawa. Była to pierwsza z szeregu kolejnych wojen o hegemonię we Włoszech, które w niedługim czasie miały przekształcić się w wyraźną rywalizację pomiędzy krajami zjednoczonymi w następstwie dynastycznych sukcesów polityki Habsburgów z Francją. W omawianym okresie w atmosferze zagrożenia zmarł Ferdynand I jego następcą został Alfons II, dziadek po Małej Bony. W tych warunkach w zamku Widzewano odbyły się wiosną 1494 roku chrzciny przyszłej królowej Polski. W kilka miesięcy później zjawił się w Mediolanie na czele swych wojsk Karol VIII, ciągnąc na Neapol, który zajął 22 lutego 1495 roku. Nieco wcześniej Alfonso II abdykował na rzecz syna Ferdynanda II i uciekł na Sycylię, gdzie jednak żył niedługo. Jeszcze wcześniej, 21 października 1494 roku, zmarł sam Gian Galeazzo. Po jego śmierci księcie Mediolanu powinien zostać brat Bony, mały Francesco. Jednak Moro ogłosił się panującym, a cesarz Fryderyk III udzielił mu inwestytury. Uzurpator sprowadził wówczas na swój dwór... Rodzinę zmarłego bratanka. Wobec śmierci najmłodszej z córek, Blanki, Izabela pozostała strojkiem dzieci. Wdowa po lazzo przeżyła w tym okresie krótkie chwile triumfu, gdyż Francuzów wyparto z Neapolu, a brat jej, Ferdynand II, odzyskał tron. Jednak i on wkrótce zmarł, a wówczas królem został młodszy brat Alfonsa II, Fryderyk, który niezbyt interesował się losem przebywającej w Mediolanie Bratanicy. Tymczasem sytuacja Mora dość raptownie uległa pogorszeniu. Po bezdzietnej śmierci Karola VIII na tron wstąpił jako Ludwik XII, dotychczasowy książę orleański, posiadający po matce prawa do Mediolanu. W tych warunkach inwazja Francuzów we Włoszech stała się bardzo prawdopodobna. Przewidując takie zagrożenie, Moro postanowił pozbyć się Izabeli i jej syna, którzy mogli być przeciw niemu użyci. Przygotował więc umowę, o przekazaniu żonie zmarłego bratanka księstwa Bali w Królestwie Neapolitańskim, pod warunkiem, że natychmiast wraz z dziećmi wyjedzie tam na stałe. Na wieść o wszczęciu działań wojennych przez Francuzów podpisał to porozumienie, a sam uciekł do swego sprzymierzeńca Maksymiliana Habsburga. Zdobywca Mediolanu, Ludwik XII, widząc w małym Francesco Sforcy przyszłego pretendenta, kazał go przywieźć do Francji, aby tam wychować na duchownego. Jednocześnie z Niemiec przyszła wiadomość, że Moro cofnął swój poprzedni zapis, ponieważ Izabela nie wyjechała z Mediolanu. W dodatku niepomyślne wieści dochodziły również z Neapolu. Król Fryderyk nie zatwierdził praw bratanicy do Bari, gdyż obawiając się ponownego najazdu Francuzów, nie chciał narażać się sprzymierzonemu ze Sforcą Maksymilianowi Habsburgowi. W świetle wszystkich tych wydarzeń Izabela postanowiła powrócić do swojej ojczyzny. Po drodze przez czas dłuższy zatrzymała się w Mantui, gdzie żoną panującego była jej ciotka Eleonora Deste. Dwór gonzagów uważano wtedy za najwyższy rangą ośrodek kultury w Europie. Bona z poznanymi wówczas kuzynami utrzymywała później kontakt przez wiele dziesiątków lat. W ten sposób zakończył się pierwszy, mediolański okres jej życia. Następny okres, neapolitański, rozpoczął się również niespokojnie. Pozycja rodziny zależała przede wszystkim od wejścia w posiadanie księstwa Bari, co związane było z szeregiem trudności. Król Fryderyk początkowo odmawiał uznania praw bratanicy. Kiedy jednak Moro został przez wojska Ludwika XII ujęty i wywieziony do Francji, gdzie zmarł, nie odzyskując wolności, stryj pozwolił Izabeli za pośrednictwem komisarzy objąć faktyczny zarząd księstwa. Nie chcąc się jednak narazić cesarzowi, u którego przebywał syn Mora, Maksymilian Sforza, Odmawiał nadal jej inwestytury. Niemniej stosunki osobiste między Fryderykiem a jego bratanicą układały się dobrze i mała Bona bawiła się z córkami królewskimi. Wkrótce jednak ten okres względnego spokoju został przerwany przez nowe działania wojenne. W 1501 roku Francuzi ponownie dokonali inwazji na Neapol. Cała liczna rodzina królewska, Fryderyk z żoną i dziećmi... Wdowy po Ferdynandzie I i po Ferdynandzie II, ciotka Izabeli, Beatrycze, królowa Węgier i wreszcie sama Izabela z córkami, zamknęła się wówczas na wiele miesięcy w średniowiecznym zamku na małej wyspie Iszia. Tam zaszły dwa wydarzenia. Zmarła starsza siostra Bony, Ipolita, a król Fryderyk, antydatując odpowiednie dokumenty, nadał wreszcie bratanicy inwestyturę na księstwo Barii. W czasie pobytu Bony na Issi, wojska króla Ferdynanda Aragońskiego wyparły Francuzów i Neapol stał się prowincją hiszpańską. ex król Fryderyk udał się z dziećmi dobrowolnie na wygnanie, ale pozostali Aragonowie zaczęli się dostosowywać do zaistniałej sytuacji. Zwycięzcy okazywali im zresztą należyty szacunek. Matka Bony uzyskała nowy akt inwestytury, a 21 kwietnia 1502 roku... Dokonała uroczystego wjazdu do swych posiadłości. Wystarała się również o szeroką autonomię księstwa, otrzymując tzw. omnia regalia, czyli szczególne prerogatywy panującego. Wiązały się z nimi znaczne wpływy w zakresie sądownictwa i polityki skarbowej wraz z podatkami. Kiedy w styczniu 1512 roku nadeszła wieść, że we Francji zmarł syn Izabeli, Francesco Sforza, Księżniczka Bona stała się jedyną spadkobierczynią Lenna, księstwa Bari. Jednocześnie przyszłą królową Polski oczekiwały trzy inne spadki. W Neapolu mieszkały wówczas dwie tak zwane smutne królowe – Joanna III i Joanna IV. Przezwiska Tristis Regina nadały sobie w zgodzie z ówczesną modą jako pseudonimy w grach towarzyskich i w korespondencji, a w rzeczywistości prowadziły bardzo wesoły i urozmaicony tryb życia. Joanna III, dużo młodsza od swego zmarłego małżonka, była wdową po pradziadku Bony, królu Ferdynandzie I. Jako siostra Ferdynanda katolickiego miała bardzo mocną pozycję w okresie rządów hiszpańskich. Użytkowała ogromne dobra i pobierała wysoką pensję. Jej jedyna córka, równie jak matka bogata i wpływowa, Joanna IV, chociaż młodsza od matki Bony, była jej przyrodnią ciotką, a zarazem bratową, gdyż mężem owej, smutnej królowej, był zmarły Ferdynand II. Nadzieje na trzeci spadek związane były z osobą Beatrycze Węgierskiej, wdowy po królu Macieju Korwinie, a rodzonej siostry Alfonsa II. Wróciła ona do Neapolu w początku 1501 roku i aż do śmierci prowadziła tam wystawny tryb życia. Pozycja księżnej Izabeli była ustabilizowana niezależnie od tych oczekiwań. Miała wreszcie autonomiczne księstwo, przynoszące duże dochody, z pięknym starym zamkiem, zniesionym przez cesarza Fryderyka II, a rozbudowanym za czasów Karola I. Jako wywodząca się z dynastii aragońskiej, często mieszkała wraz z córką w pałacach królów neapolitańskich. Łączyła ją bliższa zażyłość z pierwszym hiszpańskim wicekrólem Neapolu, słynnym zdobywcą Granady, Gran Capitano di Cordova. Po jego odwołaniu... Łaskami Izabeli cieszył się marszałek jej dworu, Prospero Colonna. Dzięki inteligencji księżnej i jej dużym dochodom dwór ten stał się żywotnym ośrodkiem życia towarzyskiego i kulturalnego, a kiedy gościł na nim Alfonso Deste, rzeczowo zauważył, że służby i komnat obie panie miały obecnie więcej niż za najlepszych czasów w bogatym Mediolanie. Nie ulega wątpliwości, że Bona rosła w warunkach kulturalnych zupełnie różnych Niż wszystkie poprzednie królowe polskie Na dworze Gian Gallatza w Parmie Przebywał jakiś czas Leonardo da Vinci Jako cztero- czy pięcioletnia dziewczynka Widziała go w Mediolanie, gdy malował Ostatnią Wieczerzę Neapol był również ważnym ogniskiem Nauki i sztuki odrodzenia Nawet w okresie pobytu na wyspie Issi Rodzinie Kulewskiej towarzyszyła Znana poetka Wiktoria Kolonna. Nauczyciel Bonny, Kryzostomo Kolonna, Członek Akademii Pontana Poeta ze szkoły Petrarki, uczył ją łaciny, historii, teologii, prawa, geografii, przyrody, filozofii i matematyki. Poza tym pobierała lekcje tańca i muzyki. Rozwijało ją także życie towarzyskie, przedstawienia, wymyślne gry, rozbudzające inteligencję i maskarady. Przyzwyczajona też była do używania ozdób, których wartość polegała nie tylko na obecności w nich drogocennych kruszców i kamieni, ale i na tym, że były one prawdziwymi dziełami sztuki. Również i zasady moralne były inne niż te, które aktualnie obowiązywały w Polsce. Księżna Izabela nie skrywała swoich miłostek. Ciotka Joanna IV słynęła z częstej zmiany kochanków, a nawet stara Joanna III miewała skandaliczne przygody. Księżniczkę uczono, że trzeba poznać mężczyzn, aby potrafić nimi rządzić. Plotkowano, że młoda Bona wyróżniała łaskami Hektora Pignatelli syna pana Natorito. Inną osobliwością włoskich obyczajów była wysoka pozycja nielegalnego potomstwa. Dzięki temu Izabela i jej córka przyjmowały kuzynów o rodowodzie pozamałżeńskim, którzy nawet nosili nazwiska sforca względnie Daragona. W świetle ówczesnych pojęć Bona była już prawie starą panną. Zaczął ją swatać w roku 1513 dopiero Maksymilian Habsburg, który został cesarzem po śmierci ojca. W tym okresie dzięki wypędzeniu Francuzów starszy syn Ludwika Mora odzyskał Mediolan. Postanowiono go więc ożenić z córką Gian Galeadza. Jej matka popierała ten projekt, uważając go za jedyną możliwą drogę powrotu Bony na tron Sforców. Plany te stały się nierealne wobec faktu, że nowy król Francji, ambitny i wojowniczy Franciszek I, zajął ponownie Mediolan, a Maksymilian Sforca udał się na wygnanie. Ewentualność, aby córka Izabeli mogła poślubić bankruta politycznego, nie wchodziła w ogóle w rachubę. Małżeństwem Bony interesowali się również i inni monarchowie. Ferdynand Katolicki proponował Juliusza Medici, brata papieża Leona X, a Franciszek I, syn księżniczki Sabałckiej Ludwiki, czyli stosunkowo bliski kuzyn Giangaleatza, popierał wspólnych ubogich krewnych. Nie były to jednak propozycje atrakcyjne. Księżna Izabela myślała wprawdzie o arcyksięciu Ferdynandzie Habsburgu, ale w tym wypadku z kolei dziedziczka Bari była za mało świetną partią dla drugiej strony. W takiej sytuacji i matkę, i córkę zafascynowała propozycja poślubienia przez Bonę, króla Polski. Myśl tę wysunął cesarz, który pomimo śmierci swej drugiej małżonki, Blanki, uważał się za opiekuna jej bratanicy. Jego uczucia rodzinne wzrosły w dodatku od chwili, gdy Franciszek I w Aluwa Zaczął interesować się przyszłością wspólnej krewnej, w związku z czym zaistniała obawa, że mariaż posażnej panny z jakimś profrancuskim księciem osłabi pozycję Habsburgów we Włoszech. Zygmunt Stary owdowiał 2 października 1515 roku. Miał wówczas 48 lat. Przybity śmiercią ukochanej Barbary, nie myślał początkowo o nowym małżeństwie, do którego jednak w związku z brakiem następcy tronu dążyło jego otoczenie. Jan Łaski wysunął kandydaturę Anny z Radziwiłłów, wdowy po księciu mazowieckim Konradzie III. Bardziej atrakcyjna była oferta cesarza proponującego trzy kandydatki — swoją wnuczkę, arcyksiężniczkę Eleonorę Habsburżankę, Bonę i Joannę IV Aragońską. Zygmunt wybrał początkowo Eleonorę, jednak na małżeństwo to nie zgodził się jej brat i opiekun Karol, późniejszy cesarz, który przeznaczył ją już dla króla Emanuela Portugalskiego. W związku z powyższym Jagiellon postanowił pertraktować o rękę córy Sforców. 4 marca 1517 roku przybyli do bawiącego Wilnie Zygmunta poseł cesarski baron Zygmunt Herberstein i przedstawiciel księżnej Izabeli Chrystosomo Kolonna. Przywieźli portret księżniczki i przystąpili do omawiania intercyzy. Strona polska domagała się 100 tysięcy dukatów posagu, wyprawy wartości 50 tysięcy dukatów, oraz gwarancji, że Bona odziedziczy cały majątek matki. Kolonna przyjął te warunki i wysłał sługę Antonetta, który w 23 dni przebył drogę z Wilna do Bari, przywożąc tam radosną wieść, że Bona zostanie królową Polski. 22 lipca wyruszyło z Litwy do Neapolu poselstwo Jagielona w osobach księdza archidiakona konarskiego, bratanka biskupa krakowskiego i Stanisława Ostroroga kasztelana kaliskiego. Towarzyszył im kolonna. W Wiedniu kupiono pierścień zaręczynowy, gdyż odpowiednio okazałego aktualnie w Polsce nie było. Wysłannicy spotkali Bonę z matką w chwili, gdy udawały się z Bali do Neapolu. Wjazd do tego miasta odbył się uroczyście. Sama Izabela przybyła wprawdzie inkognito, ale jej córce towarzyszyli konarski i ostroróg z orszakami, wysłannicy cesarza, wicekról oraz członkowie Rady Państwa. Osiemnaście mułów wiozło kufry z przygotowaną wyprawą. Triumfująca Bona nosiła żałobę po niedawno zmarłej Joannie III i jedynie jej spódnica była ze wspaniałej Złotej Lamy. Posłowie donosili Zygmuntowi z Neapolu, że narzeczona bardziej przypomina boginię niż ziemiankę i posłali mu jej pantofel oraz wymiary. Ślub per procura wyznaczono na 6 grudnia 1517 roku w dzień świętego Mikołaja patrona Bari. Udzielił go w zamku Castel Capuano, ksiądz konarski w obecności arcybiskupa i sześciu biskupów miejscowych. Pana młodego zastępował Ostroruk, który za każdym razem całował swe palce, zanim dotknął nimi oblubienicy. Bona wystąpiła w wyjątkowo pięknej i niezmiernie kosztownej turkusowej sukni oprzytej złotymi blaszkami w kształcie uli. W czasie uczty weselnej przed panną młodą i jej matką urządzono wodotrysk z pachnideł. Przyjęcia bale i turnieje trwały do 26 grudnia. Pod koniec stycznia Bona wyruszyła z Bali do Polski w towarzystwie ponad 300 Włochów. Matka odprowadziła ją część drogi. Pożegnanie nastąpiło 3 lutego w porcie Monfredoni, w miejscu, w którym ogromnie rozpaczająca Izabela wystawiła później pamiątkowy kamień. Dalej podróżowano Adriatykiem. Na pełnym morzu powitał klową okręt wenecki przekazujący pozdrowienia i zaproszenia doży. Po wylądowaniu w Fiume, Bona napisała pierwszy osobisty list do nieznanego sobie męża. Dalszą drogę odbywała częściowo konno, a częściowo w kolasce. Do Wiednia przybyła 19 marca. Cesarz był wówczas nieobecny w stolicy, ale bratanice zmarłej żony polecił podejmować bardzo uroczyście. W związku z tym we wjeździe królowej brało udział 1500 żołnierzy z krajów rządzonych przez Maksymiliana, profesorowie uniwersytetu wygłaszali mowy powitalne, a poeta Jan Hadelius napisał wiersz, w którym twierdził, że oszołomiony pięknością Bony nie był pewien, czy nie ma przed sobą córki Zeusa, a nawet wręcz samej Najświętszej Marii Panny. Ponieważ Dunaj rozlał, aż pięć dni orszak zatrzymał się w burgu. Tu przybył i dalej towarzyszył ciotce margrabia brandenburski Kazimierz Hohenzollern, siostrzeniec Zygmunta I, występujący jako oficjalny poseł Habsburga. O Omuńcu powitała nową monarchinię przybyła z Krakowa grupa biskupów i senatorów świeckich z kanclerzem Krzysztofem Szydłowieckim na czele. 11 kwietnia 1518 roku Orszak przekroczył granicę Polski, gdzie oczekiwała inna reprezentacja dostojników. Pierwszy nocleg w Nowej Ojczyźnie wypadł w Oświęcimiu. Wkrótce dogonił Bonę jej bliski krewny kardynał Ipolito Deste. Jako dziesięcioletni chłopiec został on sprowadzony do Budy przez swą ciotkę Beatryczę Aragońską i jej męża Macieja Korwina i później sprawował tam najwyższe godności kościelne, przebywając zresztą często w rodzinnej Ferrarze. Teraz na czele trzystuosobowego orszaku przyjechał z Węgier na ślub kuzynki. Zygmunt I spotkał małżonkę niedaleko Krakowa. Otoczony gronem dostojników, oczekiwał na nią w Morawicy na polu wysłanym szkarłatnym suknem przed czerwonym namiotem. Bona ucałowała jego rękę, a on przycisnął jej głowę do piersi. W imieniu monarchy nową panią witał po prymas łaski, sławiąc jej zalety i mówiąc, że królowi polskiemu niczego oprócz syna nie brakuje i właśnie urodzenia dziedzica naród się po przybyłej spodziewa. Odpowiadał młody doktor Alifio, arystokrata neapolitański, zaufany dworzanin, córy Sforców. Księżna mazowiecka Anna z Radziwiłłów, która sama niedawno chciała wydać się za Zygmunta, teraz pozdrawiała szczęśliwą rywalkę w imieniu dam polskich. Później dostojnicy całowali rękę nowej monarchini. Armaty strzelały na wiwat, a zebrani uformowali pochód, który ruszył przez bramę floriańską na Wawel. Poza Włochami, przybyłymi z Bali. w uroczystym wjeździe wziął udział orszak posła cesarskiego Kazimierza Brandenburskiego w 140 koni, i Polita Deste w 357 koni, księżnej Anny Mazowieckiej w 243 konie oraz szeregu dygnitarzy polskich i cesarskich. Uwrót katedry witał nową panią biskup Konarski, mówiąc, że bardziej przypomina nimfę niż istotę śmiertelną, po czym przybyła ucałowała relikwie świętych. Następnego dnia, 18 kwietnia 1518 roku, uformował się pochód zdążający pieszo z zamku do katedry. Król kroczył w koronie, przed nim kanclerz niósł berło, a wojewoda poznański jabłko. Za Zygmuntem szła Bona, ponownie w oprzytej złotymi blaszkami turkusowej sukni, która na Wawelu wzbudziła podobny zachwyt jak w Castel Capuano. Orszak był obserwowany przez tłum krakowian tak napierający, że rząd Tatarów Nadwornych, odpędzających ciekawskich nachajkami, został przerwany, jednak na szczęście w chwili, gdy ostatni z dostojnych uczestników zdążył wejść do świątyni. Mszę celebrował arcybiskup Łaski, któremu asystowali biskupi krakowski i poznański. W czasie nabożeństwa po epistole Zygmunt i Bona uklękli i odbył się akt zaślubin, po czym król powrócił na swoje miejsca, prymas ukoronował królową. W koronie z berłem i jabłkiem Odprowadzili ją do tronu Margrabia Kazimierz i Kolonna. Uczta weselna odbyła się w sali obitej złocistą materią. Oboje królestwo siedzieli w koronach. Do ich stołu zaproszono prymasa, księżną Annę Mazowiecką, Kolonnę i Margrabiego Kazimierza. Kardynał Deste nie zjawił się, uprzednio nie był też na koronacji. Obrażony, że nie przyznano mu pierwszeństwa przed posłem cesarskim Hohenzollernem. Biskupi i świeccy dostojnicy siedzieli przy innych stołach. Przyjęcie trwało osiem godzin. Następnego dnia odbyły się tańce. Rozpoczęła je Bona z jedną ze swych dworek. W drugiej parze pląsał margrabia Kazimierz z księżną Anną Mazowiecką. Początkowo grano tylko melodie włoskie, później także polskie i niemieckie. Wieczorem tegoż dnia nastąpiły uroczyste pokładziny. Goście odprowadzili parę królewską do sypialni, gdzie monarcha usiadł na łożu z prawej strony, Bona z lewej, a pozostali na ławach pod ścianami. Służba podała wina i słodycze. Nazajutrz z rana, zgodnie z obyczajem, żona otrzymała prezenty od męża. Wręczał je kasztelan sandomierski Mikołaj Szydłowiecki. Dary Zygmunta, między innymi cztery złote łańcuchy, trzy wisiory, cztery sztuki złotogłowia, były uważane za specjalnie cenne i miały wyrażać ukontentowanie pięćdziesięciojednoletniego pana młodego z poślubienia dwudziestoczteroletniej dziewczyny. Z części tych złotogłowiów, bo ona kazała później uszyć ornaty dla klasztoru na Jasnej Górze. Zabawy trwały kilka dni. W turniejach odznaczył się z Polaków Jan Tarło, a z obcokrajowców siostrzeniec króla margrawia Kazimierz Hohenzollern. Jedną z atrakcji było oglądanie wyprawy Panny Młodej. Pożegnalny bal odbył się 24 kwietnia. Tańczono wówczas tańce polskie, ruskie i niemieckie. Królowa wystąpiła, trzymając za ręce obie małe pasierbice, pięcioletnią Jadwigę i trzyletnią Annę. W ten sposób podkreśliła, że wchodzi w swą rolę pani na Wawelu. W czasie uroczystości weselnych Zygmunta z Boną odbył się także prawdziwy turniej literacki, do którego stanęli poeci polscy i obcy. Hieronim Balbi, wychowawca dzieci Władysława Jagielończyka, ułożył hymn na koronację Bony Aragońskiej z Forcy Królowej Polski – który został odśpiewany w czasie uroczystości wieńczenia monarchini. Delegat miasta Wrocławia, Wawrzyniec Korwin, przygotował wcześniej Epitalanium, wydrukowane jeszcze w czasie trwania wesela, a w Krakowie napisał nowy poemat, poświęcony temu wydarzeniu, Do Sławy. Duże walory literackie miał utwór Weliusa, opisujący między innymi, jak Bonie trudno było opuścić starą matkę i Włochy. Z Polaków w turnieju poetyckim wzięli udział ksiądz Jan Dantyszek i późniejszy prymas Andrzej Krzycki.